spotkania. Program społecznościowy wolnych mediów. Festiwal filmów kontrowersyjnych Kreując rzeczywistość, czyli doświadczyć nieskończoności. Czy wiesz, co kreuje i jak postrzegamy naszą rzeczywistość? Czy wiesz, co nas ogranicza i co nas więzi? Zastanawiałeś się kiedyś, co jest przed nami skrywane, a co powinniśmy wiedzieć? Czy wiesz, że nieskończoność może przybrać wiele form? Umiałbyś zrozumieć siebie poprzez nieskończoność? Wyczuwasz w tym kontrowersję? Chcesz się o tym przekonać? To bardzo dobrze trafiłeś, ponieważ 29 i 30 października 2011 roku w Zabrzu w kinie Roma rozwiejemy Twoje wątpliwości i postaramy się, byś tego doświadczył. Kolejny epizod naszego festiwalu, na grupa, która po kolei będzie przedstawiać swoją wiedzę. Jako pierwsza Pani Barbara jaśmici która opowie dosyć fantastyczne i fascynujące informacje o rzeczach, które jak dla, jak dla nas po dzisiejszym dniu i doświadczeniach związanych z tą nauką, która przebija się już dosyć solidnie w naszą stronę. Tutaj Pani Basia na bazie swoich doświadczeń, na bazie tego co wypracowała przedstawi to, co może zainteresować każdego z nas. Więcej rzeczy już nie będę mówił. Zostawię mikrofon Pani Basi. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Barbara Ciereszko. Czuję się tak strebowana, że nie wiem czy powiem jakieś sensowne zdanie. Wodą w zasadzie się nie zajmowałam, przypadek sprawił, że jakby zainteresowałam się wodą i dzięki temu powstały dwa urządzenia, które jakby zamieniają wodę z kranu na taką wysokoenergetyczną wodę, zbliżoną, jedno zbliżone do wód z uzdrawiających źródeł, drugie natomiast zbliżone do wód, z, z, jakby do wody źródlanej. Nie będę się rozwodzić, jak do tego doszło. W każdym bądź razie po tych filmach, które obejrzeliśmy, w zasadzie niewiele można by było dodać do wody. To, co mnie nurtuje od jakiegoś czasu, to zastanawiam się nad tym, jak to się dzieje na ziemi, że jest jedna woda, która przyjmuje informacje, na którą w zasadzie Wpływ ma wszystko, ludzkie emocje, ludzkie myśli, zdarzenia, to wszystko, co się dzieje na ziemi. I jest woda, o tym na razie niewiele się mówi, w zasadzie prawie w ogóle się nie to znaczy mówi się na ten temat, na temat tej wody bardzo dużo, natomiast nie mówi się o tym, że ta woda w ogóle nie przyjmuje żadnych informacji. Nic do niej nie dociera, nic na nią nie ma wpływu, ona nie reaguje na ludzkie emocje, ona nie reaguje na ludzkie myśli. Nazwano to świętą wodą. Ale zanim ją nazwano świętą wodą, to to była zwykła woda. Jak się prześledzi legendy, co się mówi na temat tej świętej wody, to powiem taki przykład, tam niedaleko mnie, jestem z Białego Stoku, co zresztą słychać, jest taka, taka góra Święta Grabarka. I na tej górze jest źródło świętej wody. Raz do roku zjeżdżają się ludzie z całego świata, odprawia się na bożeństwo i ludzie zdrowieją. Ale zanim ona stała się świętą, to była zwykła woda. W czasach epidemii komuś tam się przyśniło, żeby po prostu tej wody się napić i ludzie zaczną zdrowieć. I tak też się stało. Potem jakby ludzie zaczęli tą wodę czcić i nazwali ją świętą. Inny przykład, który, o który opisuje ojciec Klimuszko, w, bodajże w Austrii teraz, to było też parę wieków temu, był bardzo chory człowiek. W zasadzie no, wyrzutek społeczeństwa. Społeczeństwo go, że tak powiem, wyrzuciło. On poszedł do lasu umierać. I gdzieś tam padł przy jakimś bajorku, i zaczął tą wodę pić, zaczął w niej się kąpać i oczywiście wyzdrowiał. Kiedy wrócił z powrotem, zaczęli się jego pytać, co on zrobił. Oczywiście pokazał to źródło i doszedł do wniosku, że ta woda działa w ten sposób, że jeżeli nią się polewamy, to ona wtedy nas uzdrawia. I w ten sposób na przykład wymyślił prysznic. I nie znam akurat legend wszystkich dotyczących wody ze świętych źródeł. Wiem, że ta woda ona jest, ona jakby była. Ludzie sami ją nazwali świętą i jakby zastanawiam się, co takiego ta woda w sobie może mieć, że ona w ten sposób działa, że ona niczego nie przyjmuje, natomiast działa uzdrawiająco na ludzi. To oczywiście moja teoria. Niekoniecznie no, może być prawdziwa, ale doszłam do wniosku, że ta woda po prostu ma ducha, czyli jakby no, ma tak wysoką energię, że nic i nikt nie jest w stanie jej zakłócić. Ja pokażę Państwu może, jeżeli można, zdjęcia kryształów wody. Z właśnie z, tych, z kilku tych świętych źródeł. To są zdjęcia kryształów z tamtej mojej drugiej płytki, gdzie ona, jak ja ją skonstruowałam w zasadzie dla siebie, wykorzystywałam ją przez rok do, do różnych, że tak powiem, terapii na sobie. Potem się okazało, że można na niej stawiać wodę. I, i to są zdjęcia kryształów właśnie jakby wody z kranu po działaniu tej płytki. Natomiast niżej to jest woda ze świętych źródeł. Te zdjęcia pochodzą z książki Masaru Emoto, uzdrawiająca siła wody. Oczywiście nikt dokładnie tej wody nie zbadał, nikt jakby jej jeszcze nie sklasyfikował, nie opisał. Są tylko, no, chociaż ona jest jakby takim szczególnym tematem badania naukowców. I co jest charakterystyczne dla tych, dla tych kryształów? One się składają z, jakoś ja słyszę pogłos taki, one się składają z takich małych, sześciokątnych bryłek. Natomiast jak widzieliśmy te wszystkie zdjęcia poprzednie, one były mniej więcej podobne, ale ten kryształ nie był w ten sposób zbudowany. I stąd ta moja teoria, że ta woda jakby jest sama w sobie doskonała, że ona już niczego nie potrzebuje z zewnątrz, że ta energia dopiero się może uaktywniać wtedy, kiedy się zetknie na przykład z duchem człowieka, rośliny czy, czy zwierzęcia. Ja robię różne eksperymenty z tą moją wodą jedną i drugą. Na przykład hoduję pomidory. Oczywiście hoduję je od, od nasionka, aż urosną i w, w tym roku podlewałam podlewałam wodą akurat z tej pierwszej to jest coś niesamowitego jak te pomidory rosły spadł deszcz gdzie tak był woda, ten deszcz był tak trujący że gdzie spadły kropelki wody wypalił w liściach po prostu dziury natomiast Pomidorom nic się nie stało. Oczywiście tam, gdzie spadła, spadły krople, no to jakby też to było widać. Natomiast jakby nie, zaraza zeżarła dosłownie w ciągu kilku godzin. Moim pomidorom nic się nie stało. Czyli tak, jakąś taką niesamowitą energię przekazuje ta woda i taką siłę, że po prostu praktycznie no nic nie jest w stanie tych roślin zniszczyć. Myślę, że tak samo się dzieje jakby z człowiekiem, że to, co zostało zrobione z wodą, to też moja teoria, już się mocno stresuję, przepraszam, jest taka legenda, Rosjanie zrobili filmy na temat wody. Tam w sumie jest 13 tych filmików, 9 jest na temat pamięci wody, Czyli to, że woda wszystko zapamiętuje, że woda jakby niesie ze sobą informacje, tworzy klastry i one coraz większe, większe i większe. I cztery następne to są na temat tajemnice żywej wody. I tam właśnie jest taka legenda, że kiedyś komuś tam się przyśniło, żeby zbierać wodę, bo woda zostanie zmieniona. I ten ktoś zbierał tą wodę i potem tą wodę pił. Natomiast pozostali, którzy napili się tej zmienionej wody, jakby postradali zmysły. Oczywiście oni wszyscy uważali jego za wariata, natomiast siebie za normalnych. Kiedy napił się tej zmienionej wody, oczywiście tak samo jakby postradał zmysły, wtedy no, zaczęto uważać go, że tak powiem, za normalnego. Być może to, tylko, to nie jest tylko legenda. Może tak się kiedyś stało, że po prostu tak jakby woda została otwarta. Może wcześniej ona była właśnie tak jakby doskonała, pełna. Nic do niej nie docierało, nic na nią nie wpływało. Później w jakiś sposób po prostu wodę woda została otwarta. I dlatego zbiera wszystkie informacje, a ponieważ człowiek to woda. W 70% jesteśmy z wody. Rodząc się mamy 100%. Później mamy 100% takiej strukturalizowanej wody, takiej jak ta była na poprzednich zdjęciach. Później ta woda z wiekiem oczywiście w człowieku rozpada się na skutek różnych sytuacji życiowych, stresów, doświadczeń i wszystkiego innego. I w wieku 30 lat mamy już około 50% tej wody. W wieku 50 zaledwie 30. Czyli jakby ta woda w naszym ciele się degraduje. I zacząłem się zastanawiać, co by się stało... Przepraszam, muszę się napić trochę. Gdzieś tam była moja woda. Co by się stało, jakby człowiek na przykład pił Taką pełną wodę, która nie przyjmowałaby informacji i, i od roku czasu jestem na rynku z tym, drugim, z tym drugim urządzeniem i to, co się dzieje z ludźmi, to jest coś nieprawdopodobnego. To, co ludzie opowiadają, co się z nimi dzieje, jak oni zaczynają pić tą wodę, pomijając to, że no, ustępują różne schorzenia, większe i mniejsze, na czym nie chciałabym się skupiać i jakby nie chcę w to wchodzić, to dzieje się coś takiego, że tak jakby się ludziom poszerzają horyzonty. Tak jakby ludzie nagle mieli kontakt ze swoim duchem czy duszą, czy nie wiem jak to się dzieje. W każdym bądź razie... Nie są tak podatni, nie, nie ma na nich wpływu, nie mają wpływu jakieś takie sytuacje zewnętrzne czy, czy przeżycia. Jakby zupełnie inaczej no, podchodzą do, do, do tych różnych doświadczeń życiowych, o wiele spokojniej. Co ciekawe, to jakby najszybciej normalnieją dzieci. Czy widzieliście Państwo duże zbiorowisko dzieci na małej powierzchni? Wystarczy pójść na przykład do szkoły 1-3 i zobaczyć, jak te dzieci wyjdą na, na korytarz. Przepraszam. Jak one się zachowują. Dzieci zachowują się tak, jakby dopiero co zeszły z drzewa. I popatrzeć na ich twarze. Jak, jak te twarze... I na przykład mam takie sygnały, jak zaczynają dzieci pić tą wodę, to tak jakby dzieci normalnieją. To, znaczy, to nie znaczy, że one wcześniej były nienormalne. Po prostu tak jakby dzieci stają się no, bardziej inteligentne. Coś takiego. I doszłam do wniosku, że być może ta woda powoduje to, że przywraca jakby kontakt człowieka z jego duchem. Bo to już kiedyś wcześniej mówiłam, że to te moje takie przemyślenia, że człowiek w jakiś sposób został odcięty od swojego ducha, czy od swojej duszy. Nie mamy pełnego kontaktu, pełny kontakt ze, ze swoim duchem, czy ze swoją duszą, no to ten świat byłby zupełnie inny. Nie byłoby wojen, nie byłby, nie wiem, rozbojów, zabójstw i wszystkiego innego. Po prostu człowiek byłby w takiej doskonałej harmonii. I być może to, czego nam, że tak powiem, potrzeba, i to, czego potrzeba, potrzeba ziemi, czy potrzeba w ogóle całej naturze to przywrócenia, że tak powiem, ducha wodzie. Bo jeżeli przywrócimy ducha wodzie, to przywrócimy też ducha sobie, no bo przecież my to woda. I człowiek może przywrócić ducha wodzie. W jaki sposób? Woda święcona. To jest woda, w którą jakby poprzez modlitwy czy poprzez nabożeństwa, że tak powiem, przywrócono ducha tej wodzie. Ona podobnie się zachowuje jak ta woda ze świętych źródeł. Oczywiście nie ma takiej mocy, bo być może ten duch no, nie jest tak silny. Bo jak możemy przywrócić ducha wodzie, jeżeli nie mamy go w sobie? Ale z tego, co na przykład mówi się na temat święconej wody, ona może stać lata. I nic się z nią nie dzieje. Ona się nie psuje. Natomiast wystarczy kropla, żeby dodać zwykłej wody i ona się natychmiast zepsuje. Ja sama mam dwie takie wody. Jedno urządzenie, te pierwsze, kawałek plastyku, na którym stawiam wodę, do tej wody dolewam i ta woda natychmiast przekazuje informację. Ona prawie, że natychmiast staje się krystalicznie czysta, a co dziwniejsze, to jeszcze jaka woda stoi w pomieszczeniu, to też się oczyszcza. Natomiast druga woda z tej drugiej z tego drugiego kawałka plastyku. Do niej nie dolewam, bo jak ja do niej doleję, to ona się zepsuje. I to wiele osób też mówi. Do mąż wodę i nie mogę jej pić, bo ona ma inny smak, w ogóle tak jakby się zepsuła. I w zasadzie tak naprawdę to sama, nie wiem do końca, dlaczego tak się dzieje. I ostatnio właśnie jakby doszłam do wniosku, że być może właśnie to, czego brakuje wodzie, to ducha to takiej bardzo wysokiej energii, która już, na którą nie jest w stanie nic wpłynąć, której nie jest w stanie nic zakłócić. I jeżeli będziemy pili taką wodę, nas też nic nie będzie w stanie, że tak powiem, wytrącić z równowagi, nie wiem, w jakiś sposób zdenerwować czy inne. To tyle bym chciała Państwu, że tak powiem, zasygnalizować, ale jeszcze zanim skończę, to pokażę, jaki ma, tu było chyba, wpływ telefon komórkowy na, na nie, może to jest, jeszcze raz do tego poprzedniego. To jest na przykład, u góry to są zdjęcia kryształów wody, ta pierwsza płytka nazwana jest P8,5, druga jest P9,5. Tamte górne zdjęcia zostały wykonane w Instytucie Masaru Emoto w, w, w Liechtenstein, Hado Life Europe w To są zdjęcia kryształów mojej wody z kranu po działaniu tej pierwszej płytki, która przekazuje informacje, która jakby m, można nią zarażać i ona w zasadzie prawie że natychmiast działa. Te dolne zdjęcia to jest też moja woda z kranu po tej drugiej płytce do której niestety nie mogę dolewać, bo ona prawie że zaraz się psuje. To tak tylko na marginesie. Pokażę państwu, jak działa telefon komórkowy na, na wodę. To jest zdjęcie z, z książki Masaru Emoto, Uzdrawiająca siła wody. Z te, do telefonu komórkowego przymocowano przy buteleczkę wody. Telefon był włączony przez 10 minut. Tak wygląda woda. Telefon komórkowy nosi się prawie, że cały czas. Niektórzy śpią nawet ładując przy uchu i tak działa na nasze ciało. Ta woda, która jest w nas w ten sposób po prostu, no tak może wyglądać. Ona tak, tak, to, tak to działa. Chciałabym, dziękuję Państwu serdecznie za za to, że mogłam powiedzieć to, co, że tak powiem, no, nad czym się zastanawiam od dłuższego czasu i, i też proszę nad tym pomyśleć po to, żeby przywrócić ducha wodzie i też sobie. Dziękuję bardzo.